halo hallow, jak mnie słychać. Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym nieregularniku yy, zatytułowanym Papa Cafe, w kolejnym podcaście. Yy, no właśnie, nieregularniku, bo jak każdy z Was już miał okazję się przekonać, te podcasty nie pojawiają się regularnie i pewnie regularnie nie będą się pojawiać, na co nie mam większego wpływu, bo chociaż większe chęci. Na to, żeby zasiąść przed mikrofonem i nagrać dla Was kilka słów, są to nie zawsze jest na to czas. Nie zawsze jest konkretny pomysł, który mógłby przelać się na te kilka słów, które mógłbym do Was powiedzieć. Zaczynajmy. <grywa> Ciepłe wrześniowe popołudnie, poranki są już mgliste i chłodne, zresztą wieczory również w powietrzu unosi się zapach dymu, czyli to, co może zaserwować jesień w tych moich wiejskich realiach, bo nie da się ukryć, że mieszkam daleko od zgiełku miasta, co nie znaczy, że właśnie tutaj za moim oknem nie słychać szumu z ulicy, o czym niejednokrotnie mówiłem. Tak, cywilizacja zapędza nas w ostatni e, róg. Ciężko o takie bastiony pozbawione dostępu do prądu, dostępu do komunikacji e, pod postacią dróg, gdzie można było e, właśnie dojechać Ciężko o takie odludne miejsca, w których można się zaszyć, można pobyć samemu daleko od całego świata. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj mam kilka takich luźnych słów. Jest to taka rozgrzewka mikrofonowa, mam nadzieję, że wrzesień przyniesie więcej podcastów. Chciałbym, żeby tak było, chciałbym, żeby polski podcasting znowu odżył, żeby każdy złapał za swoje mikrofony, żeby było czego słuchać, żeby było co komentować żeby było yy, o czym mówić i, no i nie da się ukryć, że jedni inspirują drugich, także żeby ta maszyna napędziła się i pędziła właśnie do przodu, napędzana kolejnymi odcinkami, kolejnymi podcastami, kolejnymi słowami kolejnych podcasterów, a tych ostatnio, yy, no właśnie, niewielu na, na palcach u dwóch rąk, mógłbym naliczyć takich aktywniejszych podcasterów. Chciałbym, żeby ten stan rzeczy się zmienił. Powtarzam to już wielokrotnie no i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Chociaż nie ukrywam, że ja zaliczam się ostatnio do grona tych podcasterów, którzy troszeczkę mm, odeszli w cień, którzy też rzadziej łapią za swój mikrofon i rzadziej nagrywałem odcinki, ale to też chcemy cały czas zmienić, no i mam nadzieję, że jakoś tak zorganizuję to wszystko w moim życiu, żeby można było właśnie częściej nagrywać odcinki tego podcastu. No i nie tylko. Jak już kiedyś wspominałem, a może nie wspominałem, kibic sportowy ze mnie raczej kiepski, ale nie tak dawno Dałem się skusić na propozycję. Zakupiłem bilet na mecz polskiej reprezentacji piłki nożnej. Pojechaliśmy do Chorzowa na mecz z Irlandią. No i właśnie, tak, tak jak wspominałem, kibic ze za mnie, za mnie raczej marny. Jeżdżę raczej na takie mecze tutaj lokalne naszego lokalnego zespołu, który gra raczej w niskiej lidze. Lidze. Z Ligi Okręgowej nie tak dawno spadliśmy do A klasy, więc, więc niedaleko w zasadzie do nizin tej hierarchii piłkarskiej, ale nie narzekam, mimo m, tak niskiej pozycji jest to ciągle miła rozrywka, można bardzo fajnie spędzić te dwie godziny w każdą niedzielę, bo czy to mecz tutaj u nas, czy to mecz na wyjeździe to zawsze można wsiąść w samochód i przemieścić się aby pooglądać jak chłopaki piłkę kopią szczególnie, że moja rodzina, brat, ojciec od wielu, wielu lat związani są z tym lokalnym klubem sportowym działali, działają niezmiennie właśnie na rzecz tego, żeby to wszystko trzymało się całości, żeby ten klub się nie rozpadł, jakoś prosperował. No a w dzisiejszych czasach, kiedy każdy patrzy, żeby mieć ze swojej działalności jakiekolwiek profity, coraz mniej takich ludzi, którzy bezinteresownie chcą coś organizować, coś robić. Także, jak już wspominałem, bardzo miło pojechać, obejrzeć taki mecz lokalnej piłki, pośmiać się wraz z innymi kibicami, niejednokrotnie podnosi się ciśnienie właśnie na takim meczu można sobie pokrzyczeć mm, sędzia kalosz no, tego to już chyba nikt nie krzyczy, ale różne, bardziej ostre teksty lecą w kierunku sędziujących panów a czasami zdarzają się nawet panie, jeżeli kogoś to dziwi, to, to właśnie można pojechać na taki lokalny mecz u nas i można zobaczyć sędziującą yy, panię no i właśnie, jak już wspomniałem ostatnio, mmm, pojechałem do Chorzowa. No i co chciałem powiedzieć? Chciałem się nie tyle pochwalić, co podzielić moimi wrażeniami, bo tak jak mówię, kibic ze mnie marny, ale warto sprawdzić, jak wygląda taka impreza, jak wygląda taki mecz. No wiadomo, że to coś innego niż zasiąść z piwem i orzeszkami przed telewizorem i obejrzeć dwa razy po 90 minut walki piłkarzy z dwóch państw. No tutaj trzeba poświęcić odrobinę więcej czasu, trzeba dojechać do Chorzowa, tam na miejscu trzeba dojść do stadionu. No i właśnie, już nie mówię o samym meczu, ale w momencie, w którym minąłem jedną, drugą bramkę ochroniarzy, kiedy weszłem na stadion, jeszcze nie widząc murawy, serce automatycznie mocniej zaczynało mi bić i już wiedziałem, że nie popełniłem błędu. Bardzo ucieszyłem się z mojej decyzji, że postanowiłem pojechać na ten mecz. No a w momencie, gdy siedziałem już na trybunach, gdy piłkarze wychodzili na Murawę gdy cały stadion bo trzeba podkreślić, że na meczu w Chorzowie nie było wolnych miejsc zostały wykupione wszystkie bilety no i właśnie gdy cały stadion zaczynał śpiewać te wszystkie piosenki, które dopingowały polskich piłkarzy, no nie da się ukryć ogrom emocji naprawdę przeżycie godne swoich pieniędzy przygoda, którą warto w swoim życiu zaliczyć no i pomimo tego, że nasza reprezentacja no zawsze jest taka sytuacja, że yy, grali jak nigdy skończyło się jak zawsze, albo zawsze polska reprezentacja ma mecz o wszystko, no i te mecze o wszystko przegrywamy co można było zobaczyć w ostatnim meczu ze Słowenią, ale to nie jest ważne, ważne jest to, co można było przeżyć tam na miejscu to, co można było zobaczyć i powiem Wam szczerze, że jeżeli będę miał kiedykolwiek jeszcze możliwość wejścia na kolejny mecz zakupu biletu, to chyba nie będę zastanawiał się długo. Jeżeli będzie to gdzieś tutaj bliżej, może kolejnym razem Kielce znowu albo inny stadion, który będzie znajdował się w pobliżu, to chyba zdecyduję się i jeszcze raz pojadę na mecz reprezentacji jeszcze mamy lato, kalendarzowe lato i dni są ciepłe. Staram się korzystać jeszcze z tych ostatnich promieni słonecznych, no ale mm, prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne i zapowiada się, że już niebawem zrobi się jeszcze bardziej chłodno, jeszcze bardziej ponuro. Dni są coraz krótsze, a raz, dwa, trzy mamy jesień, później zima i to już będzie okres takiego, większego bytowania, większego istnienia w obrębie czterech ścian, w obrębie domu, no i może wtedy większa aktywność podcastowa, ale i nie tylko, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej The sun in our eyes, on the open highway, no cloud in the skies. Windy city fading in the distance behind. Settle down the cruise, no worries in mind. And we're riding across the country, and we're not coming back for a while. Wracamy po przerwie muzycznej, a ja wracam z myślą o długich jesiennych wieczorach. Ja zazwyczaj w okresie takim końca lata, początku jesieni, okres taki wrzesień, październik, staję się głodny filmów. Zresztą w moim życiu są takie etapy, w których jestem głodny filmów, muzyki, książek. Chyba po maturze pożerałem ogromną ilość, tak... Po maturze był okres, w którym pożerałem największą ilość książek w swoim życiu. Czytałem wtedy, ciągle coś czytałem. Nie było chyba tygodnia, w którym nie miałbym zaczętej jakiejś książki, a niejednokrotnie zdarzało się, że, że w ciągu takiego tygodnia potrafiłem przeczytać nawet kilka książek. Wtedy nie wyjeżdżałem zbyt wiele w okresie letnim. Wyjeżdżałem chyba dopiero na jesień, zaraz przed y, studiami. No i dużo czytałem, dużo czytałem, siedziałem cały czas w miejscu, nie miałem wielu zajęć i oddawałem się czytaniu. A w okresach jesiennych zawsze uruchamia się u mnie taki moduł pochłaniania filmów i staram się wtedy więcej tych filmów zobaczyć. No w tym roku pod tym względem jakoś się nie rozszalałem jeszcze, ale mam nadzieję, że, że ten okres jesienny będzie łaskawy pod tym względem. Staram się wieczorem zawsze wynajdywać jakiś film. Nie mam czasu, żeby tych filmów pożyczać od znajomych albo pobierać, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Zresztą pojemność dyskowa mnie ogranicza, także nie ma czasu, żeby ogarnąć ten chaos na moich dyskach i żeby wykreować tam troszeczkę miejsca na nowe filmy. No ale staram się tam gdzieś w telewizji zawsze wynajdować coś ciekawego do obejrzenia. Zresztą prawie codziennie jakaś premiera telewizyjna jest tak, że zawsze można na czymś zawiesić oko. Ostatnio też naszło mnie, myślę, że mając takie wielkie zaległości filmowe, no to i tak tego wszystkiego nie nadrobię, ale chętnie poszedłbym do kina na coś bardzo świeżutkiego. No i tak w zeszłym tygodniu Właśnie częściej zasiadając przed telewizorem, co się w lecie raczej nie zdarzało, widziałem kilka trailerów, kilka reklamówek filmów. No i tak wytypowałem sobie trzy filmy, które może warto zobaczyć. Nie wiem, jeszcze nie zagłębiałem się w opinie na temat tych filmów, ale pierwszy film jaki nasunął mi się do obejrzenia to Janosik Prawdziwa Historia. Agnieszka Holland podeszła do tematu, zrobiła filmik o Janosiku. No i właśnie, Janosik, prawdziwa historia. Tak, Tu mi tytuł troszeczkę pachnie czerwonym kapturkiem. Kiedyś był taki film animowany o czerwonym kapturku. No właśnie. Podejście do sprawy po tylu, tylu latach. Nawet nie wiem, kto robił Janosika w tamtych latach, w jakich latach ale właśnie, czy nowe wydanie Janosika z prosta wydaniu z Markiem Perpeczką, który był, nie wiem, polskim bradem pitem tamtych czasów, albo coś w tym stylu. Yy, widziałem trailer do tego filmu, no i powiem Wam, że robi wrażenie. Polsko-czeska, Polsko-Słowacka, polsko-słowacka produkcja yy, z wielkim rozmachem, Muzyka w tej zapowiedzi, rodem z Hollywoodu, montaż również, także może warto. Może, jeżeli skuszę się na ten film, to nie wyrzucę pieniędzy w błoto. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu znajdzie się czas, żeby właśnie pojechać gdzieś do kina i obejrzeć coś nowego. No, tutaj te mniejsze kina w mniejszych miastach no tutaj raczej nie ma co liczyć na tak świeże filmy, bo niestety nie stać ich na to, żeby od razu zakupywać rolki z tak świeżymi filmami ale nie ma większego problemu można podjechać troszeczkę dalej i obejrzeć coś naprawdę świeżego no jeżeli nie Janosik to może film zatytułowany Ostatnia Akcja Ostatnia Akcja z Janem Machulskim no z tego, co widziałem w zapowiedzi, to dziadek i banda jego przyjaciół próbuje pomóc swojemu wnukowi w walce z gangsterami, nie? bo gdzieś tam chłopak wpakował się w tarapaty, a właśnie Janek Machulski, grający jedną z ról i jego przyjaciele próbują mu pomóc właśnie, wyciągnąć go z tych tarapatów. Tam gdzieś rzuciłem oko w internecie. Myślałem, że może jest to kolejny film Juliusza Machulskiego, no ale widzę, że i reżyseria, i scenariusz z innej beczki. No ale Juliusz Machulski gdzieś tam maczał y, palce. W tym filmie jest producentem. Także mam nadzieję, że jakiś wpływ na kształt tego obrazu miał. I może będzie to kolejna... Hmm, może nie dobra, ale znośna komedia polska, bo niestety z tym ostatnio... U nas krucho. Nie da się ukryć. W polskim kinie mamy ostatnio troszeczkę kiszkę, i polskie komedie całkiem wysiadły. Ja chyba na, na palcach jednej dłoni mógłbym zliczyć filmy z ostatnich 10 lat, filmy komediowe z ostatnich 10 lat, które są godne polecenia. I nie wiem, czy. Nie byłoby tak, że większość z tych filmów to właśnie filmy Juliusza Machulskiego, jeden film Olafa Lubaszenki. Hmm. Olaf Lubaszenko chyba w ostatnich kilku latach zrobił tylko, nie wiem, dwa dobre filmy komediowe. No i z zagranicznego kina yy, widziałem zapowiedź filmu Benkarty Wojny, film Quentina Tarantino. Ja jestem może nie jakimś wielkim fanem, ale fanem filmów Quentina Tarantino. Yy, zawsze yy, z przymrużeniem oka oglądam te jego filmy, odbieram troszeczkę inaczej niż można by to odebrać lub niż mogłyby to odebrać osoby, które nigdy nie spotkały się z twórczością Quentina Tarantino. No i właśnie, jakie będą Benkarty Wojny. Nie wiadomo czego można się spodziewać, bo Quentino Tarantino bywa różnie, ale podejrzewam, że będzie to film, który obejrzę z zaciekawieniem. Quentin Tarantino robi filmy lepsze i gorsze, ale dla mnie zawsze jest to pozycja obowiązkowa, chociażby po to, żeby wyrobić sobie opinię na temat konkretnego filmu, kolejnego filmu Quentina Tarantino. Niejednokrotnie jest tak, że oglądając jakiś film pierwszym razem, ten film niekoniecznie mi się podoba, a oglądając go po raz kolejny wyłapuję w nim nowe smaczki, nowe wątki, które wcześniej mi jakoś umknęły i zaczynam doceniać ten film za coś innego. Zresztą Quentin Tarantino jest osobą specyficzną, jego filmy też są specyficzne. Ja wiem, że to nie jest wytłumaczenie na to, że te filmy dla niektórych mogą być filmami o krwią tak jak na przykład w przypadku Killbilla chociaż kilbil w hierarchii w mojej hierarchii w mojej liście ulubionych filmów Quentina Tarantino nie zajmuje czołowego miejsca ale są to filmy, które na pewno warto zobaczyć właśnie po to, żeby mieć na ich temat swoje zdanie to chyba tyle o filmach które chciałbym zobaczyć. Jeszcze jedna króciutka przerwa muzyczna, a już po niej powolutku będziemy się żegnać. Ale jeszcze słówko o jednym serwisie internetowym, który na dniach pojawił się w polskiej sieci. Stop! Don't Rywam to miłe, muzyczne brzmienie i podchodzę do tematu serwisu internetowego, który nazywa się poznajpodcasting.pl. Serwis, który urodził się nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy. Rafał Koszelas z podcastu Łosiowisko i Łukasz Lubiński z podcastu Z sieci wzięte zabrali się za robotę i bardzo szybko stworzyli mały portal, mały serwis internetowy, skupiający społeczność polskich podcasterów. Nazywa się to Poznaj Podcasting. No ja wiem, że ta nazwa już kiedyś krążyła w świadomości podcasterów, ale mam nadzieję, że to zostanie w takim kształcie. No i co wiele mogę powiedzieć. Polecam ten serwis, bo jest to serwis, który będzie skupiał polskich podcasterów. Mam nadzieję, że więcej osób niż te, które dzisiaj zapisały się na tej stronie, tam się pojawi że serwis będzie się rozwijał i że przede wszystkim będzie aktualny i będzie tętnił życiem. Bo tego wszystkiego brakowało w polskich serwisach związanych z podcastingiem. No i na taki serwis cały czas jest miejsce. Każdy, kto lubi słuchać podcastów, każdy, kto ma kontakt z podcasterami, mam nadzieję, że skusi się, odwiedzi ten serwis, zarejestruje się. Rejestracja jest bardzo prosta. No i po takiej rejestracji można korzystać od razu z tego serwisu, można tam publikować swoje zdjęcia, swoje wpisy, można tam dodawać filmy, no a co najważniejsze, można tam dowiedzieć się jak zrobić swój podcast, jak nagrać swój podcast, jak taki podcast umieścić w internecie, no i wszystko. Oczywiście robimy za darmo, wszystko można to zrobić za darmo, minimalnym nakładem kosztów, odrobiną mm, własnej pracy inwencja twórcza, coś do powiedzenia i powstaje nowy podcast. My, podcasterzy, a równocześnie słuchacze polskich podcastów, jesteśmy głodni nowych podcastów i no, na przykład ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że chciałbym, żeby cały czas pojawiały się jakieś nowe podcasty. Nie zawsze jest czas, żeby wszystkie te podcasty przesłuchać, ale zawsze coś ciekawego trafi do naszych odtwarzaczy. No i właśnie, Wydawało się, że polski podcasting tak bardzo kwitnie, pojawiło się tyle podcastów no i nagle cisza. Przyszedł okres wakacyjny, była cisza, mało kto nagrywał. Trochę tych podcastów się wykruszyło. Było w zeszłym roku troszkę podcastów, które pojawiły się, nagrały po dwa, trzy odcinki i zamilkły na wieki. No a może właśnie taki serwis skupiający środowisko polskich podcasterów wokół siebie będzie czymś miłym, przyjaznym i podcasty, które powstaną właśnie na bazie tych danych, które zaprezentuje Wam Łukasz z Rafałem, No, że te podcasty zostaną na dłużej i będzie można ich słuchać. No i oczywiście samo zjawisko podcastingu będzie bardziej rozpromowane niż ma to miejsce dzisiaj. Czego życzę właśnie Łukaszowi Rafałowi, czego życzę wszystkim podcasterom, bo y, wszyscy do tego dążą, aby w świadomości wielu nowych słuchaczy pojawiła się informacja o tym, że jest coś takiego jak podcast, że warto słuchać podcastów. No i miejmy nadzieję, że miło spędzą Ci nowi słuchacze czas podczas właśnie poszukiwania nowych podcastów, słuchania podcastów, które na scenie podcastowej są już od wielu, wielu miesięcy. Teraz krótkie promo serwisu Poznaj Podcasting, a ja mówię Wam już do usłyszenia i czekajcie na nowe podcasty Papa Cafe. Cześć! Chcesz robić coś, co robią nieliczni w Polsce? A może chcesz poznać nowych ludzi? Jeżeli masz coś do powiedzenia, to zacznij tworzyć podcast. Zacznij swoją przygodę od poznajpodcasting.pl